مو الآن بس تتو albo czyny Ile razy bym nie rozpoczynał i cokolwiek nie napisałbym, że wstęp będzie do dupy. Udowodniłem to nawet w tej chwili, pisząc powyższe zdanie. Projektuję rzeczywistość za pomocą zamkniętej przestrzeni i czasów materii mogącej być powielana. Nie jedynym ograniczeniem i najgorszym moim wrogiem jest własna dobra Najczystsza oślepiająca biel, jednak nigdy nie trwa długo. Zawsze pojawi się myśl, potem słowo tworzące obraz, mogący być odebrany przez zmysły, wytwarzając być może nowy. tak biel pokryła czerwień, za którą unosi się przysłania, zapada i pokrywa czerwień. Wówczas zamknięte są grota racjonalności i realizmu. Wszystko pokryła czerwień i czerwień, bo wszystko, co czerwone, musi stać się lalne i w tych trzech kolorach, jak w trzech aktach, w jednej osłonie widowiska, zamkniętego w trzech funkcjonalnych emocjach, takich jak smutek, śmiech, strach, w dowolnych kombinacjach i włączeniach. Te tworzą ludzi i cały świat, który można uwięzić lub zmodyfikować, można w nim wszystko, życie jest największą sztuką, lecz artystą jest ten, który potrafi nakreślić to co pomiędzy i zamknąć od początku do końca, gdzie te niekoniecznie muszą być tam, gdzie na fakcie po nich się ich oczekuje. Tyle u mnie, a co u Was? Cóż, chyba lepiej zacznę raz jeszcze prościej i wolniej. Ja prawnie obezwładniony, pragnę poinformować każdego odwiedzającego, że wszelkie treści na owym profilu są mojego autorstwa, pomijając oczywiste prezentacje, linki i tym podobne, których istnienie w internecie nie biorę odpowiedzialności. Strona Powstała w celu prezentacji i publikacji moich projektów artystycznych z dziedziny literatury, foto, grafiki, komiksu, wideo, artu, muzyki i tym podobne w celach reklamowych i informacyjnych. Jeśli jednak ktoś zamierza tworzyć przysłowiowe problemy, świadczące o ogromnym potencjale wolnego czasu i inteligencji ujemnej bardziej w czasach rozwoju wolnego umysłu i danych społeczeństwa informacyjnego, będących najświetniejszymi czasami w całej historii ludzkości, na początku XXI wieku i tak dla większości najważniejsza jest nakładka bibująca na kutasa. Jak komuś się to, co robi nie podoba, ma do tego prawo tak, jak...